Jarek, a wy tam sygnał. No nie mogę, bo jest już ponad 0,8. A widzisz? Mogę tak, tak zrobić, no ale to jest już klik na maksa, nie? Na przykład tu już dzisiaj te zunające w częstotli właśnie i słyszę, że się głośniej. Jakby to jest spoko, to w zasadzie jak go To łapiesz... znaczy no, ja hmm, bo się do tego, co ciężą podpisy, to jakby bardziej, że one mają być możliwość, masę. no nie? One są bardziej podatne. Znaczy no, ja generalnie będę pracować z niskimi... Minimalnie, nie? Czy coś. Częstotliwościami, no nie? Ale to jakby słuchać, no, że one się jakby zwiększają, zmniejszają, to, to właśnie te to bardziej intensywne, to gdzie są te to to to częstotliwości rozumujące, no nie? Teraz po prostu nie Ja dostrzegam te wysokie frekwencje teraz i zrobię na te niskie. Tylko niskie mam takie gotowce trochę. ...zwyczaj że się wziąłem, to już Nie działali, w tym nie już nie działa, Jest tam pan. Jest na maksa, jest powyżej 0,8. <głosy> jest słabo ten Tak. <głosy> te są, nie? Nie może bo zazwyczaj te, te basowe są bardzo dużo, no nie? bardzo mocno. Tam u ciebie na tych samplach 20 na 20 mm. te basowe wchodziły, tak? Czy ja mam też 30 na 30, też mam większe no na mm -hmm. I na które? Tak, tak. Basy wchodzą generalnie, no nie. No, zobaczymy tutaj teraz nie, działa. nie, nie, nie, nie, nie, Bo to wiesz, no to że jakby. One teraz wchodzą, tylko jest taka, że że tego nie słychać. Ona teraz są na zero, czyli głośno. Widzisz? Mhm. Mm Przed Ale nie słychać ich. Tylko to dziwne czy myśl ich nie słychać, bo na przykład ja na tych samych plikach pracowałam nie? w siebie. Normalnie słychać było. Teraz, teraz coś nie było? No because Abel's eyes, hmm to jest siejące, czy my. I to bo e, u mnie jest to zupełnie, było dużo głośne tak jakby, przy tych już basowych e, właśnie tego, przy tych basowych częstotliwościach. A przy jakiej tak? grubości płytki? W takiej samej płytce? Mm. Zaraz czekaj po. O, zajebista. No kurczę, szczerze. No, ale jak to właśnie. A na końcówce, jakbyś zwiększył głos? A nie zwiększył, żebyś tak nie to podłączony do końcówki, tak? Aha, bo tu mamy to. A jakbyśmy wyszli z, jakbyśmy wyszli z końcówki? No, bo to, bo to tutaj nie ma żadnego wzmocnienia sygnału. Nie? No, no, dlaczego? Możemy wyjść z końcówki, ale wtedy. No, musiałbyś wejść tu i połączyć to. No, to, tak się za bardzo nie da. No dobra, ale możemy wyjść stąd. Tu jest, tu No, wejście, no, wejście. no, no jest wyjście, no i co z tego, no to, no to to wchodzimy do tego. No nie? nie to jest bez sensu. Dlaczego? No nie no, to no, jest no, no, no, sygnał, aha, bo output jest tutaj. No nie, ale no, wchodzisz ten, tak? No. Dochodzisz tam, mhm. tym. Jak wychodzisz w tym, to tym byś musiał wyjść ale tak. Mikrofon um, musiał wyjąć do końca, filtra. Może się no, no, tak, nie? Ale generalnie właśnie z cieńszymi kutkami jest dużo łatwiej. One tym wydają, ale. One się wydają na sklep na No tak, bo im grubszy materiał, tym ciężej wyjść. Tak, tak, gram cały tak, czas. A teraz idzie tam, no nie? W końcówkę, a z końcówki, tak jak tutaj masz te kanony zamiast tych kanonów, żeby wypuścić na tamto bo no to nie wyjdziesz tam no z spikony no właśnie, To ze z pikonów nie wyjdziemy, a to? tu też nie wyjdziemy, to jest zepsutne. to z jakiego byśmy mogli wyjść? byśmy wyjść przez jakiś cymaskarz mocy ale po co w ogóle to? a... W chuj chcesz masz Jacka jednego, chcesz wyjść z niego Jackiem czy pochód co? Możesz włączyć to przecież do boksa na przykład? No właśnie. No i z nim kolumną. No, może. może, może to tak to po co? kombinować. Bez komputera w sensie? Nie, nie, nie. Tak, tylko. Przez to jest okay. Wstanie, w tym sensie. Przez zmasterz gitarą. Okej W sumie wiem, że jest tylko tak, żeby tak zrobić. Czyli byś na boksa wziął. To, to, to też wstrzymałeś do boxa i gdzie tam grać wtedy? Co? Bo jak zatniesz wyjściem? Zatniemy wejściem literowym. Tak. I wyjdziemy. wyjdziemy. wyjdziemy tym. Tak. No to i na czym to ma grać? Na tym. Na, na tym. Z tego Tylko Tak. Aha. No okej. Okay. Nie muszę pinać się. Tylko będziemy mono tylko. Tak, ja, a ten ser jest mono. To w sumie po co te dwa kabla? Czekaj, zanim go cokolwiek zrobisz z nim, to podłączę z tyłu. Mhm. Jest na standby. możesz efekty do tego podpinać? Mogę. Więc, ale to jest no Nie, nie, nie, nie, Ale Trzymałaś? Nie. Wąt, wąt. Vibro, a swap. Ty, ale zrobić taką instalację z takimi mega mocnymi wzmocniaczami oh, oh, oh. i wiesz, takimi mega panelami, takimi w... <śmiech> to się tak Co? Coś się Nie wiem, ale się jara. coś arenie, Coś w arenie, takimi w Nie, nie. Coś arenie, takimi w nie, nie kusz, kurwa, poszły mam nadzieję, że nie, bo wymieniałem temu.